Była pochmurna i deszczowa noc, gdy wchodziłem do swojego domu. A tam czekała ona. Skąd tu się wzięła? Co tam robiła? Widać, że zmieniła się przez te wszystkie lata, ale była taka sama. Wiedziałem, że chce czegoś ode mnie. Widziałem to w jej oczach. Powiedziałem jej, Hej, co chcesz? Ona do mnie. Chce Twoich pieniędzy. Ja powiedziałem. głupia, jak punk Ona powiedziała po prostu i krótko nie. Co ja stwierdziłem? Nie. Nie. Nie. Nie może być. Ona powiedziała, że może. Może być. Zapaliłem więc papierosa i Myśleć zacząłem, choć rzadko mi się to zdarza, to myślałem bardzo intensywnie. Dym, siwy dym parę z głowy mej, gdy myślałem nad tym, co zrobić mam. Co jej odpowiedzieć? Ona patrzyła się na mnie tymi swoimi kocimi oczami, tym przebiegłym wzrokiem, a ja wiedziałem. Wiedziałem, że nie mogę jej odmówić. Po prostu gdybym to zarobił prawdopodobnie, zgubiłoby mnie to, koniec byłby mój to. Więc rzekłem, ile chcesz, kotku? A ona powiedziała, daj mi miliona, bo jestem spragniona. Zaskoczyło mnie to, nie spodziewałem się, że chcę aż tyle pieniędzy. Skąd ja miał od co miałem zrobić? Nie wiedziałem, nie wiedziałem. W końcu zaciągnąłem się dymem z papierosa i wydusiłem z siebie. Kobieto, chyba zgubiałeś. Patrzyła się na mnie, jakbym to ja właśnie był tutaj w tej sytuacji depilam. Ale co sobie tak naprawdę myślało? Po co były jej pieniądze i czemu aż ty? Więc w końcu to pytanie padło. Po co ty na pieniędzy? Ona powiedziała Wiesz jak jest Nie jest łatwo Ale mogę ci za to wynagrodzić zapytałem jak A ona Podeszła do mnie Objęła mnie i szepnęła mi do ucha Że od dziś będzie Piec mi ciasta Na zawołanie. Ja powiedziałem Niech chcę ciast, głupia babo Ja chcę gwarancję, że Moje pieniądze nie trafią W ślepy za nicości Ona powiedziała, nie ufasz mi Czyżbyś nie ufał mi Powiedziałem, nie, nie ufam ci to spotkałem się z jej wielkim oburzeniem I wtedy Dostałem pysk! Jako brudny pies Wypchnęła mnie jakbym był szmatą. Jakbym był jej dziwką Upadłem na ziemię Aż zatrzeszczały klepki Poczułem w głowie ból Przejmujący ból Ból ten był tak, tak straszny Że myślałem, że umieram Gdy zastanawiałem się Gdzie kupię sobie piżamkę Powiedziała: Masz czas do jutra na podjęcie decyzji. Jeśli nie, to wiesz, że skończę z tobą w stylu kung fu. Teraz byłem w prawdziwej kropce. Co mogłem zrobić? Co mogłem uczynić? Opuściłam mój dom, a ja wstałem cały roztrzęsiony. Podniosłem papierosa, który upadł obok mnie. Wsiadłem na kanapie. Patrzyłem się jak debil w ściany, bo co innego mógłbym? zrobić. Wychodząc, postawiała w mojej głowie wielką pustkę. Pustkę, pustkę... Pustka ta przejmująco niszczyła moje jestestwo, gdy... Usłyszałem dziwny wrzask ze ścianą. Podbiegłem, otworzyłem drzwi i sprawdziłem. Cóż mogło się zdarzyć na korytarzu? Bo tam leżała ona. Martwa. Jak ktoś, kogo zabili. Wpadłem w panikę. Ta deszczowa noc nie oszczędzała mnie wcale. Spojrzałem przy ciebie. Nie widząc zupełnie nic. A potem w dół. Widząc tylko jej oczy. Puste i martwe. I znów Samotajmujące uczucie, że coś jest nie tak Że ta noc Ma w sobie zagadkę I że jedzie traktor Na ulicy Nagle Za drzwi Moich dobiegł kolejny Dziwny dźwięk Wszedłem sprawdzić, że tam Był ktoś Ktoś w kapturze I w masce nie znajomy ten Nie przyszedł na pewno do mnie na herbatę Więc Jebnąłem mu zełba Upadł krzycząc Nie, a ja powiedziałem Tak, dokładnie tak Związałem go Krawatem znalezionym Na prędce w szafie I wyrzuciłem go przez okno Co jeszcze mogło zdarzyć się tej nocy? Nie wiedziałem, nie Nie wiedziałem klęknąłem w drzwiach patrząc na zwłoki jej yeah. modląc się w duchu, w duchu, mm. by to koniec był przygód postanowiłem zasięgnąć opinię mojego najlepszego przyjaciela więc chwyciłem mój odłączny stalowy telefon wkręciłem numer Wsłuchując się w pikanie sygnału, myślałem Myślałem o wielu rzeczach, takich jak rośnie trawa, czy schnie farba na ścianie gdy On podniósł słuchawkę Podniósł ją, podniósł podział halo i mu odpowiedziałem Cześć, to ja On zapytał się jak ja mówię ja yeah. Ty? a ja mówię, te, o, aha. Chciałem się rozłączyć, gdyż wiedziałem, że ta rozmowa mija się ze swoim celem, że... brak tematu jest nie. A rachunki ostatnio strasznie drogie przychodziły, więc nie chciałem marnować impulsów. Zdrupiłem sobie kawę, zostawiając zwłoki jej przy drzwiach że jakiś dowolny sąsiad się na niej natknie. Chociaż pewnie już jakiś się natknął. Wypiłem kawę. Zastanawiałem się, czemu ja i czemu ona i wy i my wow. Mieście, mieście pełne zła Przestępstwa Że ufałem, że u nas nie ma domówek, gdy nagle policja zapukała do moich drzwi. Wiedziałem, że to Czułem to w drzewie. Skoczyłem za okno, by uniknąć spotkania z nim, jednak zapomniałem, że mieszkam na dziesiątym piętrze. Spodałem tu Każda sekunda miała jak lata. Każda minuta miała jak.. jeszcze więcej rok. i spadłem. Poczułem jak ceny ciało rozbryskuje się. O, chodnik, Wielkomiejski chodnik. Chodnik, chodnik. Gdy śmierć naszła, czułem, że. Nie jest dobrze. Że jest wręcz, źle. Ja. Ale coś mam zrobić. I to zapiegła myślę o tym i tamtym ja w ogóle wszystkim.